Karola? Pire ze smalcem. Nie ma smalcu, z dżymem są pire. Dobrze, niech będą. Bar? Karola. Dobry wieczór jeszcze raz. Do ostatniego odcinka mam małe yy, postscriptum. Pomyślałem sobie, skoro już tak jadę po kolegach podcasterach, to mogę dokończyć dzieła zniszczenia i powiedzieć, co mi leży na wątrobie. A tematem będzie Janusz Korwin-Mikke, przez dwa kapisane zresztą. Otóż, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, pomijając fakt, co ostatnio. Yy, Zauważyłem, że wszyscy inni politycy traktowani są od tak po prostu zwyczajnie Tusk, Kwaśniewski, tak po koleżeńsku, o tyle do pana Janusza Korwina-Mikke podchodzi się z pełnym szacunkiem. Zawsze stoi pan z przodu. No, w sumie to może i rozsądnie, bo może się zdarzyć, że pan Janusz Korwin-Mikke kiedyś będzie królem i wtedy lepiej mieć, prawda, u niego y, punkty. Ale już pomijając to, otóż zauważyłem, że y, u panów kolegów redaktorów y, nazwisko Korwin jest y, zawsze używane w, w formie podstawowej. Natomiast mikkę jest odmieniane przez osoby, przypadki, przez co tylko się da. Nie wiem, no może się mylę, nie jestem miotkiem, ale wydaje mi się, że pewnych nazwisk się nie odmienia. Coś, co pochodzi z zagranicy i nie jest, nie nadaje się do polskiej gramatyki. No bo zastanówmy się. To co? Mikę. Okej. Okay. Kogo czego nie ma? Mika. Komu czemu? Miku? Albo Mikowi? Kogo co Mika? Z kim, z czym, z Mikiem? O kim, o czym? O Miku? A wołaczy jak będzie? Miko? Nie wiem, no przeraża mnie to, jak słyszę. Z panem Januszem Korwin-Mikem. Można by powiedzieć z Korwinem. Ale nie. Korwin Mi z korwin Mikiem, Albo o panu Januszu Korwin-Miku. Miku? Co to jest? O panu Januszu Korwinie? To jeszcze bym rozumiał, ale o panu Januszu Korwin-Miku... Yy, no to dla mnie brzmi już trochę dziwnie. Ale nie wiem. Tak jak wspominałem, miotkiem nie jestem. I nie moja rzecz rozstrzygać takie spory ale swój kamyczek dorzucić chyba mogę kto mi zabroni w końcu to mój podcast i mogę gadać co mi się podoba Martin też może więcej nie powiem na ten temat bo się wstydzę i tu pojawia się nowa formuła podcastu Barcarola może ktoś już się zorientował, jeżeli nie to pozwolę sobie wyjaśnić mamy już podcast o podcastach jest to podcastofon ale właśnie wpadłem na taki pomysł można by robić podcast który po prostu jeździłby po innych podcastach takie tam krytykanstwo bez granic. A co mi tam? Jak mnie coś irytuje? Proszę pana, y, co pana irytuje? No. Zaczarowany pierniczek? Nie, nie. Proszę pana, y, sytuacja taka jest. panu krewnych, każą panu ściągać buty. Proszę pana, irytuje to pana czy nie? Raczej mnie irytuje. No, widzi pan, pan do nich dzwoni. Co się pan będzie? To dzwonię. I już na koniec chciałem tylko obiecać, że od następnego odcinka już się poprawię i już będzie normalnie, w miarę normalnie, na tyle normalnie, na ile mogę sobie pozwolić, ale już nie będzie takich płaskich żartów i wylewania brudów. Żegnam się na razie z wami że wam dobrej nocy do usłyszenia słuchaliście baru Karola a mówił do was wasz barman dobranoc